Zachętę do śpiewania kolęd słyszeli Państwo niejednokrotnie na naszej antenie, nie będę więc oryginalna, jeśli ją ponowie. Warto skorzystać z zaproszenia, bo Pueri Cantores to chór z wieloletnim doświadczeniem. Stanisław Żyracki, prezes Katedralnego Chóru Chłopięca Męskiego, Pueri Cantores Chór powstał w 1985 roku, założyła go Urszula Jeczeń-Biskupska, prowadziła przez 25 lat, a od 8 lat chórem dyryguje pan Marcin Florczak. Do chóru chodzą przede wszystkim chłopcy w wieku od 7 lat. Wzwyż jest też dużo osób dorosłych, są studenci przeważnie z rzeszowskich szkół i uczelni. W sumie jest to około 85 osób, 60 altów i sopranów i około 25 tenorów i basów. Zdarza się też niekiedy, że ojcowie śpiewają równocześnie z synami w naszym chórze, albo nauczyciele z uczniami. Są tacy chłopcy, którzy chodzą równocześnie do szkoły muzycznej i to są dla mnie tacy mały bohaterowie, którzy nie dość, że mają dwie szkoły na głowie, to jeszcze regularnie chodzą na chór, jeszcze na różne inne zajęcia, ale oczywiście w większości są to Zapaleńcy, którzy z kształceniem muzycznym nie mają więcej nic wspólnego, oprócz tego, że na chórze są uczeni przez dyrygenta. Krzyś na śpiewa w tym chórze od czterech lat. Trafił do niego w wyniku rekrutacji i dzisiaj nie wyobraża sobie dnia bez śpiewania i kontaktu z ludźmi, którzy tworzą ten chór. Od zawsze lubię śpiewać i to jest moja, tak jakby, można tak powiedzieć, pasja. Pan dyrygent zawsze powtarza, że najważniejsze jest właśnie ćwiczenia. Ma takie swoje słynne powiedzonko, że właśnie 1% talentu, 90% 9% ćwiczeń i dlatego tak jakby zaszczepił we mnie taką wiarę, że jeżeli będziemy dużo ćwiczyć, to na pewno wejdzie. Jeżeli na przykład nie ma prób przez jakiś czas, to autentycznie tęsknię do tego chóru za tym, że za spotkanie się z tymi ludźmi, którzy ze mną śpiewają za śpiewaniem. I śpiew jest dla mnie rozrywką, śpiew jest dla mnie pasją i po prostu uwielbiam to robić, dlatego też mogę to robić codziennie i dlatego też należy do tego chóru, żeby śpiewać. Chór ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotyczne, ludowe i rozrywkowe. Perfek Koniekcyjny dobór głosów, repertuaru i solidne przygotowanie sprawiają, że muzycy koncertują nie tylko na Podkarpaciu, także w kraju i poza jego granicami. Staramy się przynajmniej raz w roku wyjechać za granicę, tę bliższą jak na przykład na Ukrainę, czy tę dalszą jak na przykład Francja, czy Włochy. Koncertujemy również w kraju. Bierzemy udział w kongresach federacji, do której chór należy, a ostatnio sami byliśmy gospodarzami takiej, takiego kongresu w minionym roku, kiedy to przez cztery dni, że w, w tym kongresie brało udział blisko 1200 osób z kraju i z Europy. Najbliższy koncert w wykonaniu Pueri Cantores już 20 stycznia w kościele katedralnym wybrzmiał najpiękniejsze polskie kolendy. Mogę tylko zdradzić, że będzie śpiewał gościnnie pan Jacek Ścibor, tenor oraz na fortepianie między innymi zagra Marcin Kasprzyk. Będą też wykonywali utwory instrumentalne albo będą akompaniowali nasi chórzyści na instrumentach, ale szczególnie, nie zdradzę. Być może to będzie jakaś niespodzianka. Tak naprawdę wystąpią trzy chóry w jednej postaci, ale to też będzie niespodzianka. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, to między innymi zaśpiewamy nową kolendę w aranżacji Dominika Lasoty przy wigilijnym stole. Jest kompozytorem tej kolendy. Mizerna Cicha w opracowaniu Marka Pawełka, Mary Did You Know, Budiego Grina czy Lulaj Mój Jezusie, Fryderyka Smetany. Repertuar będzie dosyć urozmaicony. Zachęcamy do wzięcia udziału Dział w koncercie kolęd, który odbędzie się w kościele katedralnym. Wstęp jest wolny, początek o godzinie 18.30. Małgorzata Lewicka, Kec, Radio Via.